Dzień dobry, ludzie, witamy w filmach pod kluczem! No siema, siema, siema, siema. Mówi dla was Michał i... Ochman. I dzisiaj Ochman losuje słowo, które jest naszym słowem klucz, które pomoże nam w dyskusji z filmami, ale niekoniecznie, chociaż tak powinno być. No, ale być powinno, a nie jest. No dokładnie, także Ochman by... Wetknij swój brudny palec, proszę Ciebie, w słownik, na eee. ślepo. Eee. Eee. A fu. o, o, jest. I powiedz, co masz. Przesyt. i będzie fajna dyskusja. Mhm. Stan doznawany na, wskutek nadmiernego zjedzenia lub wypicia czegoś. Mhm. Odczuć, przes, odczuwać przesyt po obiedzie, przykle doznanie wynikające z nadmiaru wrażeń, zbyt intensywnego przeżycia czegoś, używania czegoś ponad miarę, znużenie. Mm -hmm. używać życia do przesytu przesyt myślę, że można to słowo potraktować nie dosłownie nie, o czym ja, się chodzi tutaj ja, ja mam jeden film, który mi się kojarzy, już dosłownie Dosłownie. <grym> okay. e, nazywa ile można jeść film w końcu, prawda? no <grym> dużo tak no. Ale film się nazywał... No znowu nie pamiętam. A rzeczywiście, miałeś go tak dość, że aż zapomniałeś. Tak. jedzenie, jedzeniem. Taki, taki dokument w stylu... E... Super Size Me? Właśnie, Super Size me. O. <grych> Ten film mi się kojarzy. Mm -hmm. To jest przesytem. Ci, którzy nie wiedzą, to jest film o kolesiu, który postanowił przez cały miesiąc odżywiać się wyłącznie jedzeniem z McDonalda. Co, jak można się domyśleć, się nie wpłynęło na niego dobrze. Ale mi się film bardzo podobał i widziałem go może z trzy razy, nie, dwa ja razy. ja chyba raz tylko widziałem. I już masz przesyt? <laughs> nie lubię takich filmów. Aha, nie w tym sensie, że, o, że oglądasz i a, nigdy więcej. Znaczy wiesz co, yy, oglądam film tak i hmm. fak, są faktycznie filmy, kiedy ja mówię nigdy więcej. Tak. <laughs> Antychryst. <laughs> Znowu. To jest nasz stały film przy każdym odcinku. Tak, jak mówimy o czymś obrzydliwym kiepskim i. No proszę. No. W Antychryście był przesyt Formy nad treścią. No, chyba tak. <laughs> Czyli za dużo było formy za mało treści. Tak, ale wracano do Super Size me. Super size me. Eee, pff, ja dokumenty oglądam raz. Eee... Ja częściej, ale i tak rzadziej niż filmy normalne, pełnometrażowe. No, no, to taka jest prawda, no, dokument mówi niestety o realności. No. I nie ma tam zombie. Jak w filmie nie ma zombie, to dla mnie jest film. Czasami. Tak, wiesz co? <grystanie> jest film, który mógłby zaspokoić twoje żądze. Oh, Nazywa e, mm -hmm. się Rek. i to jest taki wiesz. Słyszałem. Półdokument. Sł znaczy, no jest zrobiony jakby na dokument, ale nie jest dokumentem. I jest o zombie. Coś, ale. Nie, nie, nie i dokładnie nie o zombie, chociaż. Na mnie to jest właśnie za zawsze problem, kiedy można powiedzieć, że film jest o Zobi rzeczywiście, bo Zobi z definicji, to są ludzie, którzy umarli, ale ponieważ są zainfekowani, to rodzą się na nowo. Niekoniecznie zainfekowani, chodzi o to, że po prostu znaczy, oni się nie rodzą na nowo. Znaczy rod, tak rodzą prawie... się, no odżywają po prostu. Bez, no, Nazwijmy to duszy, tak? Nie mają uczuć, nie mają... Nie mają no nic, po prostu... Głus najczęściej. Idą prostu. i żrą jak koty. No. Dlaczego jak koty? Nie, pierwsza myśl, no jest, jest... za dużo opowieści Igora, e, bo jeśli na przykład spojrzę na takie 28 dni później, nie wiem czy widziałeś, dobry film, ale czy to są zombie? U... Bo oni byli z kolei, tak, tak, taka sama forma zarażenia się przez ugryzienie, ale oni nie umierali, oni mogli chyba powiedzmy po 10 minutach, 10 sekundach oni sami stawali się chorymi. Czy to są zombie, czy powiem, znaczy, są wiesz, chorzy? To, to są e, faktycznie dwa różne pojęcia zombie, bo no. e, czasami, tak jak na przykład Damian przekazuje nam to od trupów, zombie powstają z grobów. E, ale potem to Tak. Zawsze mam problem z tym słowem. Nie tylko ty. E, w to, że e, zombie to jest choroba, tak, która jest właśnie przekazywana przez ugryzienie. Mhm. E, więc tutaj mamy, że albo zombie są martwi, no. Albo są to ludzie żywi, ale wiesz, ale. którzy, którzy zainfekowani są chorobą sprawiającą, że. lubią ludzkie mięso. Hmm. I gniją. Hmm. I nogi mi odpadają. Chyba raz w życiu widziałem noc żywych, których i nie podobało mi się. Ja chyba z jakiegoś powodu nie, nie wiem. Może właśnie za dużo tych nowych widziałem. I tak wiesz co? Oglądam z... to i. Chociaż powiem szczerze. Chyba po raz pierwszy widziałem w bardzo detaliczny sposób e, właśnie konsumowanie. Człowieka. bo zazwyczaj jak teraz jest, to pokazują się tylko flaki i te sprawy, a tam wyraźnie bo widać, jak oni oddzielają mięso od kości i te sprawy była cała hmm. 5-minutowa scena o tym, jak oni konsumują kogoś i to było... o, tego wcześniej nie widziałem, chociaż film jest z którego? 70? 60? No, jest tak. ja, ja go przytoczyłem dlatego, że on jest uznawany za klasykę właśnie no, filmów to, o zombie dokładnie. a z tego co pamiętam, to tam faktycznie oni wstawali z grobów hmm. Ja mówię, Dawno ja widziałem. widziałem nie pamiętam, szczerze mówiąc Skąd oni się brali? Ale jak teraz się patrzy, to zawsze jest to samo. Zombie gryzie normalnego, normalny, który najpierw właśnie umiera powodu wykrwawienia, potem znowu się rodzi. Albo zombie gryzie, 10 minut koleś panikuje, a potem sam się staje chorym. Tak jak właśnie w 28 dni później. No ewentualnie nie jest to do końca pokazane, jak to się staje. Tam było w, to było w Zombieland. No. Jest scena właśnie, jak przychodzi ugryziona dziewczyna do głównego bohatera. No. I on zasypia jak hmm. się budzi. Co mnie zdziwiło, dziewczyna wyglądająca całkiem normalnie. No. Zasy... Oni zasypiają. Czy jak ona on... Nie weszła do niego jakaś krwawiąca gdzieś, coś tam stylu? Ale ten, ale to właśnie ona się, on się obudził i on zobaczył taką krwawiącą. Mimo, że, że go nie ugryzła. Więc to mnie, to mnie zastanawiało, czy ona się wykrwawiła i umarła, czy hmm. e, faktycznie to jest choroba powodująca na przykład właśnie, no, nie wiem, coś w stylu e, wyrzygujesz wnętrzności i żejesz ludzkie mięso. Ja się bardziej zastanawiałem, czemu ona czekała, aż on się obudzi, żeby zacząć go atakować. No właśnie, czy, czy nie w ogóle Był, by się spał? No, ale może dlatego nie byłoby filmu poza tym. No wiesz, zombie likes fast, fast food. Tak? Nie wiem. Ja... Nie widziałeś tej koszulki nigdy? Nie. Biegnie taki kolej, wiesz, w stroju z McDonalda, coś w tym stylu, hmm. za, nim, za nim tłum zombie. No. no. I wiesz, zombie likes fast food. <laughs> okej. Okay. Poza tym, bo tak przytoczyliśmy, co to było? Noc żywych trupów, Zombieland, później Rek, I do, do, chociaż właśnie do tej pory nie wiem, czy to są zombie, czy to nie są zombie. Z Igorem mieliśmy taką manię przez jakiś czas, że co jakiś czas właśnie oglądaliśmy jakieś filmy o zombie. Chyba najgorszy jaki widzieliśmy, to był yy, Dzień żywych trupów, nie mylić ze świtem żywych trupów, Dzień żywych trupów. I tam był zombie wegetarianin. Okej. Okay. chyba więcej nie muszę tłumaczyć, czemu film był Au. słaby. Zom... To co, on pieprzał do ślinki? Nie wiem, ale coś tam było takiego, że ten, ten zombie siedział z nimi i się czemu on nas nie atakuje? A kobieta sobie przypomniała, a bo był wegetarianin wcześniej. I tak, okay. a, wszystko jasne. I tam zombie przykład, trzymali mioty, próbowa próbowali wykurzyć ludzi z tego, z szybu wentylacyjnego. Wiosłami? Miotłami? Miotłami. Znaczy, znaczy wiesz co, jeżeli mówisz zombie, to mi się kojarzy taki... No nazwijmy to resztka człowieka tak gnijące ciało hmm. e, wołające mózgi tak. e, ale bez jakiejś specjalnej e, bez jakiegoś specjalnego pomyślunku e, zawsze z tego co pamiętam to w filmach oni atakowali grupą i po prostu, ale bez żadnej taktyki. było takie mięso armatnie. W zasadzie. Ewentualnie chowali się w ciemnych pokojach. No bo jak zaplanować? Z, z, z, kim, z kimś, kto coś mówi tylko Ugh. No bo. tak by wyglądał plan. No, ale tak jak mówiłeś o filmach robionych na dokumenty, to pamiętam. Nie tyle na dokumenty, ale pozorowane znaczy, na to, że właśnie, prawie... że pozorowane to e, najlepszym filmem z tego cyklu e, według mnie jest nadal Blair Witch Project. Rek lepszy. Zdecydowanie. Mm, wiesz co, słyszałem... Bardzo lubię Blair Witch, ale Rek był naprawdę przerażający. W Blair Witch, wiesz, lu ludzie nienawidzą tego filmu z powodu kampanii reklamowej. Bo oni wszyscy mówili, że oni naprawdę nie, yy, zginęli, ci, którzy tam byli. A ja pamiętam, to jest go z prawdziwe. I chyba w Ameryce ludzie obejrzeli to i stwierdzili, po pierwsze nie jest straszny. Ostatnia scena była zrealizowana. A poza tym, no właśnie, sam fakt, że oni jednak żyją, to z... Dodatkowo obniża ocenę. Ale wiesz, co powiem ci, że e, czytałem o tym filmie. No. I o tej całej kampanii wokół tego. Mhm. I ci aktorzy, którzy tam grali, faktycznie. W, gdzieś była jakaś taka baza e, aktorów właśnie. A że ich nie usunęli. Nie, nie usunęli. E, zmienili im status właśnie na, na martwy. Aha. Już co nie, bo ja w, te, w tych czasach jeszcze internetu nie miałem, więc nie mogłem nic z tego sprawdzić. Gdzie, gdzieś tam właśnie była baza i faktycznie zmienił im status, nie? Film znałem właściwie tylko z plakatu przez swój czas. Czyli tam półgłowy płaczącej dziewczyny, a u góry las. I las. Tytuł i cały opis podręcznika, o czym jest ten film. No, to... Ale cały, cały plakat filmu. Nie, powiem ci, że, że film był dobry, według mnie, no. bo on. Przez większość filmu no faktycznie nic nie, nie wyskakiwało, nie robiło buł, tak? Nic nie działo, ale... Ale on miał klimat. Miał. E, ostatnia scena, nie wiem, czy pamiętasz? Oczywiście, że pamiętam. No. Ale dla mnie najlepsza scena jest, kiedy oni siedzieli w namiocie i nie wiadomo, z nikąd słyszeli głosy dzieci. Dla A. mnie to była przerażająca no. scena. Poza tym... Nie wiem, ani trochę nie nudziłem się przez ten film. No, nie. nudzić się tam nie można. I nie, Uwierz mi, można. Można? Myślę, że niektórych przez godzinę, 20 oglądać ludzi, którzy ła łażą po lesie, przeklinają, narzekają na no to, że są głoni. Myślę, że spokojnie można ich znaleźć. No. Tak samo jak w Castaway. Chociaż, Castaway, Castaway, Castaway. Chociaż w Castaway jest Tom Hanks, a Tom Hanks to nie to samo, co trzech niedoświadczonych, prawie umarłych no. aktorów. nie, wiesz, na, na przykład, jeżeli chodzi o e, doświadczenie tych aktorów w Bailage Project, tak, no. to e, mimo, że to ty jesteś spec, ale ja na ich grę aktorską nie narzekam. Według mnie oni zagrali dobrze. Ja myślę, że nie wydawali mi się sztuczni, ani wkurwiający. A to jest najważniejsze chyba. Pamiętam, że po obejrzeniu tego I filmu... I tylko jeden z nich chyba po tym miał w cudzysłowie karierę jakoś. Bo wiem, to... że zagrał chyba w dwóch filmach na pewno. O. I jeden z nich to był polski film poza tym, którego w życiu nie widziałem i pewnie tego nigdy nie zrobię. Jaki film? Jeden z tych stylu, tylko mnie kochaj. O Boż, jaki się... Ej, nie, czekaj, tylko mnie kochaj. Mała filmem. miłość, coś w tym stylu, mała wielka miłość, chyba coś takiego, z Agnieszką Grochowską. Wiem, że oboje byli na plakacie, ale nic nie wiem poza tym. Żucie? Na nie wiem, czy on mówił coś, czy, czy dubbing z nim. Nic nie wiem właściwie. Wiem tylko, że on tam jest. Gdzieś jest, necz, nie wiadomo gdzie. Ciekawe, czy wtedy reklamowali. Gwiazda, Bridge Project. Zaraz, on nie umarł czasem. <głos> tak, ale to zombie. <głos> A widziałeś, wracając do tych... Prawie, że dokumentalny, chociaż... Właściwie po prostu filmy z ręki, takie nazwijmy. No. Widziałeś Projekt Monster? Oryginalny tytuł Cloverfield? Yy, nie. Chciałem chyba kiedyś zobaczyć, ale w końcu mi się nie udało go zobaczyć. Też, też super. a Przybliż mi yy, To jest o grupie Hemanowi Urczyków, którzy uciekają przed potworem. Ale... Okay. Ale rzecz jest z tym, że... Yy, Właśnie oni mogliby uciec. Z tym, że w jednym z budynków dziewczyna jednego z głównych bohaterów jest uwięziona, więc... Je, Lecą na jeden ratunek. Głupi jacyś? E, nie, bo ta dziewczyna naprawdę fajna była, więc myślę że, to... myślę, że... myślę, że... Dostałem tutaj bardzo znaczące spojrzenie. Co? Dostałem tutaj bardzo znaczące spojrzenie Od, za, za tą... Od kogo? Ja jestem tutaj. Wiesz, to było takie spojrzenie za światów. Spojrzenie słuchaczy. Tak. Jak możesz! Jestem nieczułym typem. Aha. A poza tym, czy jeszcze znam jakieś filmy tego typu? Z ręki? E... Znaczy... Ha, jest jeden o zombie. Wiem, że oryginał to jest Diary of the Dead, ale nie wiem, czy to polski to jest dziennik, czy pamiętnik żywych trupów. E... Też coś z tym, że kolesie cały czas nagra... nagrywali sytuację, że oi są sami właściwie, nikogo nie ma, gdzie są zombie i co zobaczy, co się dzieje. No ale ten, ale... Ten... Film, film był taki sobie. <śmiech> Może nie z ręki, ale nie widziałem. Od razu zacząłem, nie widziałem. Mhm. Paranormal Activity. Czy to nie jest faktycznie film... Y to jest pół z ręki, pół nie. Bo jeden, rzeczywiście jeden z bohaterów cały czas nagrywa wszystko, ale poza tym, ilekroć się jest coś kręcone z nocą, to kamera jest na statywie i filmuje całe, wszystko, całe zajście. Nadal na, na, powiedzmy sobie, z ręki. No. no jest, jest, bo powiedzmy tak, to, to są wszystko, wszystko, co wymieniamy. Główno tego, że jeden z bohaterów jest operatorem całego filmu. Nie ma żadnej sytuacji, że po prostu nagle... Widać e, tak? Że, że jest panorama na całe miasto, Wszystko jest skracone przez jednego z bohaterów. No jest to taki paradokumentalny. Para tak. I zarówno Panorama Activity 1, jak i 2 są w takiej samej formie. Widziałem, że nawet trójka, trójka, e, trójka, chyba trójka wychodzi i nic o tym filmie nie wiem. O, ciekawe. Znaczy nie, może pójdę na to do kina się mieć darmowy bilet, tak jak na dwójce. co mnie zaskoczyło, kiedy byłem na dwójce w kina z Pawłem, to była opuszczona tylko jedna osoba. A jeszcze raz? Na, kiedy byłem z Pawłem na Paranormal Activity 2. Bo jedna no, osoba tylko. Ale romantycznie. No, ale pomyślałem, że jednak chyba nie chcę iść na takie filmy do kina i rozumiem, czemu ludzie tak narzekają. Czemu? Prawie nic nie widać. Musisz, musisz, Oczy muszą się przyzwyczaić, bo naprawdę, jak się oglądasz takie coś na komputerze czy na, w telewizorni, to nie widać tego. Podałeś wszystko ogarnąć, co się dzieje, chociaż kamera się na i tam. Kiedy ekran jest większy od Twojej głowy, nie ma takiej możliwości po prostu. Masz... Da, to było głupie porównanie. Kiedy po prostu musisz patrzeć w cztery strony świata, żeby... Aha, ja rozumiem o co Ci żeby chodzi. Że, że... Nie możesz ogarnąć tego, co się dzieje. Nie, nie wiesz, czy, wie, czy kamera idzie w tę stronę, czy w inną, czy w ogóle, co ona pokazuje. Nie, no ja rozumiem o co Ci chodzi. Potrzeba chyba pół godziny, żeby przyzwyczaić oczy, że rzeczywiście jeden z panterów, o, tak się miota i, i to jest trochę niewygodne, ale w domu można obejrzeć, czemu nie ona no, ja tylko w domu. Obie części Palo mi się podobały tak samo, bo właściwie to są dwa, ta, prawie że takie same filmy. Tylko, że inni bohaterowie. W drugim jest właściwie cała rodzina, a w pierwszym jest y, młoda para, nie pamiętam czy małżeństwo, ewentualnie jakiś lekarz i to wszystko. No, ale sobie muszę obejrzeć. Y, pytanie, czy straszny? jak się wygląda po ciemku i ma się dość głośno nastawioną głośność, to... To nawet słychać duchy. Chociaż... E, ponieważ właśnie ogólnie chodzi o to, że jeden z bohaterów nagrała wszystko, co się dzieje w nocy. bo Wtedy właśnie niby pojawia się te tak zwane duchy, czy demony, mhm. czy właśnie te otwierające się drzwi, jakieś hałasy. Gdyby nie, taki głos basu, który się pojawia właśnie, ilekolwiek właśnie niby coś się dzieje, powiedzmy, że... 10 sekund, kamera pokazuje normalnie pokój, w coś takie. i dopiero wtedy widać, możesz patrzeć na co mam patrzeć? Mam patrzeć? na sufit, na podłogę czy na drzwi. Mm -hmm. Bo w, e, gdy oglądano ten film e, w kinie, coś było nie tak z, z dźwiękiem, bo głośniki szumiały. Ja w ogóle nie słyszałem tego, e, tego basu, tego. i nie wiedziałem na co mam patrzeć. Mm -hmm. I właśnie, okej. Okay, co, co ma się poruszyć ja, ja nic nie widzę. I tylko wtedy, niestety, można zauważyć, że coś się dzieje, a tak poza aha. tym to e, trudno powiedzieć. A w ogóle w tym filmie w końcu gdzieś tam, nie wiem, coś się pojawia, coś się zjada? E... Gdzieś nie, to będzie spoiler, nie? E... Zrób tak? Coś tam no, jest, dai. na pewno jest. Jest, aha. Nie, nie wiem, czy, czy coś tam pojawia się jako ucieleśnione. Aha, rozumiem. Nie odpowiem na to pytanie w każdym razie. Trzeba obejrzeć i na, na, nawet warto... To pytanie jest tendencyjne. Wa warto obejrzeć, żeby choć Bo to jest chyba z tych najpopularniejszych filmów dzisiaj, że jakoś mowa o horrorze, to ktoś tam w końcu powie o paranormal activity. Więc hmm, wydaje w, mi się, w, że warto obejrzeć, jest... żeby przynajmniej wiedzieć, o czym mowa. Czy wiesz, co w ja... końcu trzecia część wychodzi, a to warto. Och, och, och, och. Gwiezdnych Wojen wyszło sześć. To nie jest takie coś jak transformer że trzecia część... e, Znowu to e, eee, e, e, e. Pani, panie, panie... Panie, ja, ja Cię tutaj proszę. Że? Bo Ci, kurde, Daria już do wanny wejdzie. Podobało Ci się Transformers 3? Nie widziałem Transformers 3. Wiesz o co chodzi? Widziałem 1 i 2 a trójkę muszę zobaczyć. E, próbowałem obejrzeć trójkę i dałem sobie spokój po połowie. No wiesz... To było jak... za głupie. Jak ja zazwyczaj, wiesz, nie kupiłem filmów politycznych, sprawia, to jest prawda, te film naprawdę był za głupi dla mnie. Tak? Tak, bo... Jezus, film jest chaotyczny. Wiesz, no tak patrzę na to, Pamiętam, że druga część to nie jest moja szafka, to pierwsze. Bo druga rzecz, druga część mi się podobała za pierwszym razem, za drugim razem, potem. Bo nasłuchałem no, się recenzji, że Amerykanie nie tych filmów wszystkich. Pierwsza część mi się nadal podoba, bo myślę, że to jest naprawdę fajna rozrywkowek. kino, druga część to rzeczywiście, no tak, to rzeczywiście nie ma sensu, to, to, się, to co się tam dzieje. <śmiech> Znaczy nie, jest Ale rozwałka czasem Ta, jest. Takie filmy, jeżeli chodzi, wiesz, że mają kilka części, no. to ja ten problem, że bardzo często mi się zlewają. Ja w pewnym momencie nie pamiętam, który, który, jak, jaki fragment, jaka scena, tak, była, w, którym, w której części była. A... I Chyba to... Igor ma ten sam problem zawsze. Znaczy, wiesz co, to, jest, to jest kwestia tego, że one faktycznie... Te, to są filmy takie na, na raz, na imprezę, mm. żeby je obejrzeć. One mają świetne efekty. To, to mi się w transformacjach podoba. O, i tak to na pewno. I nie pamiętam, w której części to było. E, jak. E, to chyba co mogło nawet być. Że? E, Skorpion atakujący żołnierzy. I samolot. I, i samolot tam na jakimś lotnisku. E, pierwsza. No. Pierwsza i pierwsza. Te sceny to było po prostu. Boskie. Podobały mi się zdjęcia w pierwszym filmie. A potem zauważyłem, że on, że on robi cały czas te same rzeczy w trzech, i potem już tak. nie idę do diabła. To co? Następne słowo. No dobra, jeśli myślisz, że wyczerpałeś limit mam, Czuję mu przesyt tego tematu Okej, okay. <laughs> dzięki Chociaż nie W Polsce jest przesyt romantycznych komedii Zgadzam się I filmów historycznych e, Polityczno-historycznych o... Słyszałeś o tym, co ma wyjść w 3D? No ta bitwa warszawska o fu, wiem, na co pójdą szkoły, na co ja w życiu się nie wybiorę. Ja może zobaczę kiedyś. Bo nie, robi tam zdjęcia jeden z moich ulubionych operatorów, więc. Tak? Kto? Znaczy nie, nie. Słowo mi ten od helikoptera w ogniu. Nie wiem, czy ulubiony, ale doceniam go przynajmniej. Nie, nie robi zdjęć często w filmach jak Kamiński i Spielberg. Drugie słowo. rozprzężenie mhm, Słucham. Eee... nie patrząc na Sonic, co to jest o, <laughs> Dobra. rozluźnienie moralne brak przestrzegania dotychczasowych zasad nieład, chaos okay. panuje gdzieś zupełne rozpr rozprzężenie, rozprzężenie dyscypliny doprowadzi do rozprzężenia moralnego brak zasad brak zasad, chaos mi się kojarzy z jakimiś takimi podziemny krąg, proste pierwsza myśl, chaos, podziemny krąg no, chaos in, z innych takich filmów Rrr, czekaj ja, ja mam, pamiętam, mam Pierwszy, mam, pierwszy raz film. obejrzałem Podziemne Kronki. To był jeden z największych filmów, kiedy siedziałem. Film się skoczył, a tak. O kurwa, ale to było dobre. Tak, to był piękny film. Film, był, tak. był, film na samym końcu rozpieprzał. Tak. E, innym takim film, gdzie jest chaos i nie wiadomo, co się dzieje. Joker. Co? Mroczny rycerz. A, nie, nie, to wiadomo, co się dzieje. Co? No czy wiadomo, ale Joker był chaotyczny. Ale cała, cała filmo, filmoteka lincza. Mhm. Mm Mulholland Drive, zagubiona autostrada widziałem z tego tylko Mulholland Drive i chyba nawet całe bo aż nie, jestem za głupi no i tą przez ten miałem 12 lat, byłem za głupi no dobra, ja do, o, dzisiaj... O, ja do dzisiaj jestem za głupi na tym Okej. Okay. Ja, ja ci mówię serio jak ja... i wielu dziennikarzy, którzy udawają, że im się podobał i dały nagrody ja go nie rozumiałem, dopóki faktycznie gdzieś w nacie nie, nie znalazłem jego interpretacji i ten Chyba nawet sam e, Lynch gdzieś tam się kiedyś wypowiedział, e, że... Kłamiesz! Nie? Na pewno? Nie, nie. Wyobrażałem sobie Lynch'a, który zaczynał kłamstwo. Nie o to mi chodzi. <laughs> Jezu, już, Źle. Już, już, już, chciałem ci, już chciałem cię bić w mordę. Myślałem, że że że, że, że zarzucasz mi kłamstwo. Nie mam o No widzisz. Nie, nie pamiętam, czy, czy, czy Lynch się w końcu wypowiedział, ale gdzieś w nocie znalazłem faktycznie, jak ten film powinno się... Znaczy, tam jest pomieszane i linia czasu tak i wydarzeń i trzeba znaleźć klucz, żeby zrozumieć ten film. Okej. Okay. Ale fak faktycznie jak, jak go znaleźć... Znajdzie... Gdyż kogoś słucha, to jest dla mnie szok. Też jest chaotyczne. Jego włosy są chaotyczne. <głosy> Widziałem klip, gdzie gdzieś zjada kobiece gadki z jakiegoś powodu. Nie wiem po co. Może tak lubi. Może. Może to jest ta dzienna potrzeba włókna, co bym musiał wsunąć. O Boże. Ale z filmów Lynch'a podobała mi się prosta historia. Widziałeś? Prostą historię. O koleściu, który jedzie do swojego brata całą drogę. Nie pamiętam jak ile tego tam było, ale na... Co to było? Na kusiarce do trawy. Takie wiesz... Jak wózek. Nie, nie jak o wiesz. Kurde. Nie, że po prostu szedł prosto przeciwko Kosiu jezdnie Super. E, trochę, troch, Hen... trochę się dłużył, ale warto wydobyć. Słyszałem o tym filmie i jak powiedziałeś, Kosiatka, to mi się chyba nam tylko, że plakat z tego, z tego filmu. Aha. A, a tak, to chyba go nie widziałem. A widziałeś ten jego ostatni film, co to było? Inland Empire? Bo to no, jeszcze większy chaos niż hmm. był Holland Drive. Że nawet go nie poparli. O, smutne. Więc to już naprawdę... Chaos. It's a chaos. O, znowu mi się antychrys przypomniał. Nie. Chaos Reigns. A cała sala w śmiech. Nie, czemu ludzie się śmieją na takim Tak To jest fajne, że Liz gada. Ja bym chciał, że Liz gadał. Nie, nie, nie chciałbyś. Okej. Okay. Michał. Zakończmy temat antychrysta, bo... Okay. Cześć, kiedyś znajdziemy słowo antychryst tak, w naszym słowniku, to wtedy cały odcinek przegadamy o antychryście. Na pewno nie znajdziesz w nim słowniku od pedożyzny, więc powodzenia. Załóż, się. masz długopis? Okej. Okay. <grych> no, Co to e... było za słowo? Co jest z chaosem, tak? E... Rozprzężenie. Niech ci będzie. E... Jeszcze jakiś chaos pamiętasz? E, jeszcze jakiś chaos... Co, czy, czy coś seriali, znaczy nawet nie seriali, inny film, nie pamiętam kogo. Chyba też nawet filmcza. Ja A... zamieszczę coś, znaczy to nie jest taki chaoty, może, nie tyle chaoty, że to jest dosłowny mindfuck, że po prostu oglądasz i no, co, na, na co ja patrzę. E, film się nazywa Odmienne stany świadomości. E, Kojarzę się tytuł. Próbuję sprzeć, jaka była fabuła tego filmu. Coś może ktoś pracował nad czymś, ale chyba zmienił się w małpę z jakiegoś powodu. Nie pamiętam, nad czym pracował. Okay. Ale są tam jakieś 10-minutowe sceny, kiedy po prostu jest zlepek kompletnie nie wiadomo czego na ekranie i po co się gdzieś ja, jadki czujesz, jakbym był na dragach. Nie? Ale nie, Inne z, z innych takich filmów to będzie Mechanik na przykład. E, może. E, pi, nie wiem czy gdzieś Pi. O, pi tak. Świetne e... zdjęcie. Czekaj, I był taki o mm, kurde. Czerwona Książka. E... E, c... Co? E... Koleś znajduje Czerwoną Książkę. E, numer 23. 23. Też. Film, wow. Gdzie... Pierwsze skarżenie numer 23 książka. Spoko. Bo kuźwa wokół tej książki wszystko, wszystko się toczyło, nie? No. Powiem Ci szczerze, że nawet miałem taką fazę na ten wszędzie 23. Rzeczywiście tak było. Coś takiego miałem... Na przykład badałam byle co. Na przykład, że chyba miałem autobus do szkoły 7,23, albo że jak wracałem autobusem, wysiadałem <laughs> tuż przy latarni, która miała numer 2 przez 3 i miałem tysiące tego. Mój kolega z klasy, którego, chyba jedyny, w którym gadałem, miał numer w dzienniku 23. O tak. mój Boże. Michał, spójrz ty... za siebie, tam jest Twój kalendarz. A pomiędzy 22 i 24 jest? E, 28. Nie. Do niżej. Aha. <laughs> 23! Zginiemy! Wszyscy zginiemy! Ale film jest... Fajny, że był taki sobie. Nie wiem, się film bardzo podobał. To jest film, nie. który do dzisiaj bardzo chętnie sobie oglądam. Jim Carrey co? fajnie zagrał, ale nie, nie, oprócz samej, samego faktu, że numer właśnie czy jest taki dziwny, to nie było nic takiego do zapamiętania. Zakochany bez pamięci. To jest kompletny mindfuck. Nie, może... Znaczy, Przypomnij zależy... Sceny. Ale w pozytywnym sensie. Był, rzeczywiście były tam parę takich co się kurde dzieje, ale no, Czek, fajny. szczególnie, że w, w pewnym momencie nie wiedziałem kiedy, co, jak, gdzie, what what the fuck nie, co? ale myślę, że fajnie zrobiony chaos, nie, nie jest taki, że po prostu nie ogarniasz co, co się kompletnie dzieje ale... Nasz film do końca wszystkiego nie wyjaśnia oczywiście, ale no, to, to wiesz no to może, nawet nie pamiętam bo film, ten, ten film widziałem, wiesz dawno temu ja niedawno i pamiętam, że był... Wow. No, znaczy no, film jest dobry. Jeden z tych takich filmów i czemu ja wtedy tego wcześniej nie odwejrzałem? No tak. Lubię takie odkrycia. Z takich... To może inaczej, spójrzmy na to z innej strony. Że, Michale. Chaos. E, jakieś takie niecodzienne filmy e, w odmiennej konwencji. E, jakieś... Drzewo życia, ale o tym mówiliśmy ostatnio. No, o tym mówiliśmy ostatnio. Nie no... Odmiennej konwencji? Rozumiesz. E, film, który dajmy na to nie wiem. O, 21 gramów wydaje się chaotyczne. Bo jest zaburzona chronologia i nie wiadomo, co, ja. co wszystkie wydarzenia mam wspólnego mm -hmm. ze sobą. Tak, to, to pamiętam, a chyba go nie w końcu nie uwierzałem do końca. E? E? Jesteś chory zanudził mnie. No do diabła. W takim razie Babel. Czeka ci, na mnie. Babel ci się nie będzie podobał. Oj to oj tam. To jest film tego samego reżysera o. i. E, chociaż nie ma zaburzonych. znaczy jest zaburzona chronologia, ale nie w, w, same wątki też nie są, zabu, nie są zaburzone, więc filmy nie tyle y, co chaotyczne, a, a po prostu porąbane to cała, cała, ten wszystkie filmy Monty Pythona. Przypomnij y sobie wstawki animowane między ten między kolejnymi sketchami. Y, w żywocie Briana nie było czegoś takiego. Masz rację, że mnie zagiął, to jest najmniej chaotyczny. Nie, w ogóle ich pełnometrażowych chyba oprócz Sensu życia nie są chaotyczne. Bo sens życia to jest po prostu zle, zlepek, zlepek sketchy, a nie taki, że nie wiesz, co się dzieje. Nie, jest sens życia to nie jest zlepek skeczy. Jak jest. Wszystkie to. Wszystkie, nie nie zauważyłeś? Wszystkie toczą się wokół sensu życia. No, tak, ale to i tak sketchy. Jak e, Inaczej, dobra. E, Jeden wątek nie ma nic do drugiego, właściwie. W żywocie nie w. E, nie w. w Masz na każ przy każdym rozdziale masz e, po kolei każdą z, każdy sens życia i pod koniec jest nawet tego podsumowanie No jest. A widzisz, a widzisz. Ale wiesz, przed sami bohaterowie nie pojawiają się dwa razy na przykład. Chyba, że w tych. nie wiem. E... Pojawiają się na końcu. Wszyscy. Iść do diabła, to i tak nie ma sensu. <laughs> Jak to nie? Znaczy filmie... a, pio a piosenka o, wąt o ten o wątrobie, znaczy w sensie o wszechświecie? Kolejnie chodzi z lodówki. Znaczy pamiętam, że była, ale nie pamiętam jak leciała. No. Nie no ja nie mówię, że film jest zły, tylko.. Y, nie jest. nie jest taki, wiesz. żywot ja czy... Bryana. Coś jeszcze? Że wiesz, główny bohater i te sprawy. Tam, tam jest zlepek scenek po prostu. Dopiero niby na końcu, bo, bo to, to i tak jest film sketch, tak czy siak. No bo, w sumie chyba tylko żywot Bryana i. Yy, Święty Gral. I Święty Gral. Nie były fakty, No, no dobrze, nie oglądałem... One w były z lekkim sketch'em, ale cały czas wokół tych samych bohaterów. Sens życia taki nie był. E... No dobrze, niech ci będzie. Już, już niech ci będzie odpuszczać. Mógłbym mm. się kłócić. Dobra, to co? Może skończymy na dzisiaj? Bo już nie mam pomysłów a propos tego no, słowa. Daj mi się jeszcze minutę zastanowić. Mm. Okay. Dobra, to było na tyle. Mówi dla Was Michał i. Achman. I zapraszamy do y, katalogu podcastów, bo ocenić ten odcinek i do słuchania wcześniejszych i późniejszych miów pod kluczem. Czasem możecie też bez kitu, ale niekoniecznie. I... Bo ci to są chaotyczni. Oj tak, ci to są chaotyczni. <grych> Także y, do zobaczyska! See ya.